Rafał Dębski. Wilcze prawo. Część druga. Odskoczyli w zupełnych już ciemnościach pośród gwałtownej strzeleniny. Przemienili się w wilki jednocześnie, na będę Micheja. A potem popędzili w górę, ścigani kanonadą i przekleństwami. Musieli poczuć wszystkie karabiny i większość pistoletów. Na wilczym grzbiecie podczas szaleńczego biegu Ledwie starczało miejsca dla szabli, jednego krótkiego samopału oraz torby z ładunkami. Stiepan bieg na końcu. Widział zaledwie rozmyte zarysy rozjaśnionych księżycowym światłem krawędzi skał w górze. Pędzący z przodu towarzysze wydawali mu się niewyraźnymi plamami. Nastawił uszu, aby zgadnąć w jakiej odległości jest poprzedzający go madej, któremu rozharatane ramię otrudniało ruchy. W skórze wilka ranny był sprawniejszy, ale. Ból musiał mu mocno doskwierać, bo Stepan słyszał jak dyszy przez zaciśnięte kły i nierówno stawia przednie łapy. Pogoń deptała im po piętach, sprawiając wrażenie, że żołnierze przestali bać się o pościgu w ciemnościach. To akurat Michał był w stanie zrozumieć. Rozlew krwi i bezpośrednia walka sprawiają, że człowieka opanowuje pewien rodzaj zaślepienia, a moku. Śmierć towarzyszy powoduje, że w duszy i sercu pojawia się miejsce na nieprawdopodobną odwagę, zupełnie pozbawioną rozsądku. Trzeba coś zrobić. Stary proc równął się z Atamanem. I to zanim cię ktoś zastrzeli. Wiesz, kto to był? Zwiadowca żołnierzy? Mają może na usługę jakiegoś zdradzieckiego wilka i to on potrafił nas wyprzedzić. Młody mógłby to zrobić bez większego trudu. Może, warknął krótko przewodnik, teraz to nieważne. Tak, teraz ważne ratować Watachę, ale ty musisz żyć. W wilczym ciele myślało się o wiele trudniej nawet starym doświadczonym wojownikom. Ludzkie myśli mieszały się ze zwierzęcymi pragnieniami. Michej nie cierpiał tego stanu. Musiał podejmować decyzje pęknięty w skórze drapieżnika. Gdy po zapadnięciu zmierzchu odrywali się od prześladowców, wiedział doskonale, co robić, ale liczył na to, że żołnierze poczekają chociaż kilka godzin nie wyruszył przed świtem, obawiając się starcia z doskonale widzącym w ciemnościach przeciwnikiem pośród niegościnnych skał. Stare wilki miałyby wówczas czas zacząć ślady watachy, urządzić kilka zasadzek, zwieść przeciwnika z właściwej drogi, a wreszcie znaleźć jakieś wąskie gardło pośród zbocza, by jak najdłużej zatrzymywać pościg, padając jeden na drugim. Zamierzał podarować Ruswanowi tyle czasu, ile tylko było możliwe. Przemyślał oczywiście taką możliwość, że będą się poruszać z wrogiem na karku. Wiedział też, co wtedy należy uczynić. Jednak teraz musiał wziąć pod uwagę nie tylko to, że wciąż podążają za nimi żołnierze, ale i fakt, iż był tajemniczy ktoś, kto chciał go zabić za wszelką cenę. Co chcesz zrobić? Spytał Proc z niepokojem. Trzeba jeszcze trochę wciągnąć i w górę, a potem obejść. Obejść? Tak. Jak obejść? Znaleźć się za ich plecami. Chcesz zatakować z tyłu? A co to da? Jest ich tylu, że łatwo nas zatrzymają i wybiją. Nie chcę ich atakować. Nagle zatrzymał się. Znieruchomiał. Skierował pysk w stronę niedalekiego stromego zbocza. Co się stało? Prot uczynił jeszcze kilka kroków, zanim zauważył, że Ataman stoi. Widzisz te skały? Nie wejdziemy tam. Czuję niebezpieczeństwo. Już teraz musimy spróbować zejść ze szlaku. Prot potrząsnął srebrnym w świetle księżyca łubem. Jak? Tu wszędzie luźne kamienie, osowiska, piargi. Nawet na wilczych łapach nie damy rady. Michaj zacisnął szczęki. Z przodu wyczuwał zasadzkę. Zasadzkę, którą urządził ten sam, kto próbował go przedtem zabić. Był pewien, że tym razem nie uratuje skóra. Nie było czasu sprawdzić, gdzie czai się niebezpieczeństwo. Przebijamy się. Wilki otoczyły go kręgiem, czekając na rozkazy. Z dołu dobiegało echo ludzkich głosów. To mogło się udać. Żołnierze na pewno nie spodziewali się aż takiego szaleństwa ze strony ściganych. Lekko mętne myśli krążyły w głowie Atamana. Zastanawiał się przez chwilę, czy nie przybrać ludzkiej postaci, aby przemyśleć wszystko w pełni władcą umysłu, ale zrezygnował. Przemiana pochłonałaby część tak potrzebnych mu teraz sił, a nic mądrzejszego niż atak i tak nie zdałoby się wymyślić. Ja idę z przodu Za je pan, potem po dwóch Czyngi z Madejem, wasel z Protem Fiodor z kudłaczem, a na końcu Pawka To ja pójdę z przodu Zaprotestował Pawka Ciebie damy w środek, będzie bezpieczniej Zaskoczymy ich Nie zdążą do mnie strzelić Odparła Taman A twoja szalona odwaga przyda się w ociągu Kiedy ludzie trochę okrzepną Pawka spojrzał z powytpiewaniem Ale nie odezwał się za to głos zabrał czyngis. Jeśli mamy ich postrzymać Lepiej już zales tutaj i walczyć Nagle Michej zdał sobie sprawę Że musi wytłumaczyć towarzyszom Co właściwie zamierza uczynić Chociażby na wypadek gdyby zginął Jeśli padnie Niech pozostali postarają się Doprowadzić rzecz do końca Musieli to zrozumieć szybko Zanim wróg podejdzie na tyle blisko By dostrzec Delibrujące zwierzęta Dał znak. Wszyscy w jednej chwili legli przemianie. Teraz otaczali go kozacy o zaciętych, wąsatych twarzach. Nie da się stawić oporu tutaj. Zły teren. W dodatku mamy przeciwko sobie kogoś, kto wspiera Rosję, nie może w każdej chwili uderzyć. Oni zaś są w ogromnej przewadze. Zjedzą nas na dwa pacierze. Wcześniej zamierzałem zatoczyć duże koło Wyjść za żołnierzy i popędzić w dół Tak, żeby odgadlić, zmierzamy w stronę pozowiska Zostało tam pewnie kilkudziesięciu ludzi i konie Rozumiecie? Mają wielu rannych Są szmat drogi od domu, potrzebują koni Zrobią wszystko, aby ich nie stracić Musimy Racja Wpadł mu w słowo Kudłasz. Szkoda czasu Nic więcej Michej nie musiał mówić ta chwila zrozumienia warta była utraty sił podczas przemiany. Natychmiast znów stali się zwierzętami. Runali w dół karnym szykiem, zachowując takie odległości, żeby sobie nawzajem nie przeszkadzać, a równocześnie móc się wspierać w razie potrzeby. Ludzie odgadli, co się dzieje dopiero w chwili, kiedy wilki były od nich o dwadzieścia może kroków. Wypadły niespodziewanie z zakrętu wąskiej ścieżki. Pierwszy bieg wielki basior za nim pędził następny, potem w trzech parach, odbijając się sprawnie od zalegających ścieżkę kamieni gnały kolejne drapieżniki z wyszerzonymi kłami. Tego, który zamykał grupę, żołnierze już nie zdążyli dostrzec. Padł tylko jeden strzał, niecelny w niebo, kiedy jeden z nieszczęśników podążających w szpicy oddziału nacisnął spust, podczas gdy wilcze zęby miażdżyły mu krtanie. Dalsze zachowanie ciszy było bezcelowe. Wilki zawyły. Dla ludzi był to odgłos potępieńczy, wręcz żałosny. W uszach zwierząt brzmiał jak okrzyk zwycięstwa. Zastępował surmy bojowe, sprawiał że krew grała w żyłach. Miał rację, Michej, że wojsko prowadził wspaniały dowódca. Nie ucichło echo wystrzału. Zanim odpowiedział mu wilczy zew, już wrzasnął na swoich, aby przygotowali broń. Ustawili się w szyka. Pierwsi przyklęknęli, tak by, dociągający z tyłu, mogli bez przeszkód oddawać strzały nad jej głowami. Srebrzysto szare ciała drapieżników przypominały schodzącą ze szczytu kamienną lawinę. Oficer podniósł dłoń, choć zdawał sobie sprawę, że to tylko czczy gest właściwszy na polu regularnej bitwy, kiedy podkomendni obserwują uważnie swojego dowódcę. Tutaj, w ciemnościach, na górskiej ścieżce, wszyscy wpatrywali się w nadciągające niebezpieczeństwo, ale człowiek czuł się pewniej, wykonując dobrze znane czynności. Czekał, aż umięśnione cielska zbliżał się na kilkanaście metrów, zanim krzyknął PAL! gruchnęła salwa. Potem następna i jeszcze jedna, oddawane przez kolejne ugrupowania oddziału, dym przysłonim widok. Ale oficer zdążył jeszcze zobaczyć, że tuż przed wystrzałami, kiedy tylko rozległ się rozkaz, wilki pędzące w parach skoczyły na boki, nie przerywając biegu, a te pędzące środkiem przypadły do kamieni i schodząc z linii ognia. Oficer skonstatował to z mimowolnym podziwem. Dotarło do niego z całą mocą, że ma to do czynienia z doświadczonymi wojownikami, a nie tylko krwawymi bestiami przepełnionymi rządzą mordu. Palba nie ustawała, lecz drapieżniki już znalazły się między ludźmi. Nie rozszarpywały ich bez wyboru, nie? Rzucały się na każdego, żeby przegryźć mu gardło lub też rękę noszącą szablę, próbując zadać cios bagnetem. Oficer odgadł że to niesamobójczy atak wydzielony z watachy grupy mający zadać przeciwnikowi jak największe straty ale zwyczajna próba przebicia Bi! tym razem z jego gardła wyrwał się dziki wrzask podobniejszy do głosu zwierzęcia niż człowieka zaczął ogarniać go szał bojowy wilki w zupełnym milczeniu parły przez gęstwo ludzi ten i ów Cofał się na widok wyszczerzonych kłów, piany, wściekłości kapiącej z przerażających pysków Ale większość próbowała dosięgnąć wroga Strzelać żołnierze nie bardzo teraz mogli, aby nie razić się nawzajem W ruch poszły szable i bagnety Wilki nie złamały szyku Spora część ciosów więzła na pochwach przymocowanych do wilczych grzbietów Zatrzymywała się na nabijanych żelaznym guzami uprzężach, odbijała od hartowanych luf pistoletów. Część jednak dochodziła celu. Raniła, siekła skórę pokrytą gęstą sierścią, wywoływała fontanny krwi. Kiedy Madej padł z rozrąbaną czaszką, na jego miejsce przesunął się od razu wasyl, którego z kolei zastąpił w szyku kudłacz. Fiodor! Został sam, tworząc spawką strasz Po chwili ubył prot Najstarszy z wilków Po szybkiej podwójnej przemianie Czuł, że nie zostało mu zbyt wiele sił Tylko Madej był W gorszym od niego stanie Przez ranioną łapę Kiedy starzec zobaczył, że jego towarzysz pada Natychmiast poczuł niepokój Pomyślał tylko jeszcze, że Trzeba drogo sprzedać skórę I nagle zdał sobie sprawę Iż palący chód Wniknął pod prawą łopatkę Kątem oka dostrzegł wykrzywioną strachem i złością twarz żołnierza Trzymającego kurczowo karabin Zaraz też ujrzał jak jedna dłoń nieszczęśnika Staje się krwawą miazgą w zębach biegnącego tuż za nim kudłacza Ale to nie miało już znaczenia Długie ostrze weszło ostro na skos Głęboko aż po nasadę Sam koniec zdrasnął serce Stare, mężne serce. Wilk od razu zrozumiał, że to koniec. Skoczył w bok, robiąc miejsca aby ci z tyłu nie potknęli się o niego. Kłapnął jeszcze zębami tuż przed twarzą drugiego żołnierza, który podskoczył do niego ze wzniesioną szablą. Michej obejrzał się. Zobaczył opadające ostrze i strugę czarnej w świetle księżyca krwi. Prot Lekł bezwładnie na boku. Skonał w mgnieniu oka tak szybko, że nie zdążył nawet oddać towarzyszom resztek życia. Ataman chciał warknąć na Stiepana, żeby robił co trzeba, ale niedowidzący wilk sam już poczuł, że uczyniło się za nim pusto. Zwolnił na moment, aby zająć pozycję poległego. Zewsząd padały ciosy. Wilki przeskakiwały nad nisko prowadzonymi cięciami i sztychami. Z wodami unikały tych, które szły wyżej. Siedem zwierząt atakowało dwustuosobowy oddział regularnego wojska. Przewodnik zdał sobie sprawę, że jeszcze chwila uwięznął w gęstwie żołnierzy. Przed atakiem liczył na to, że zaskoczeni ludzie wpadną w popłoch. Może nawet zaczną się rozpraszać, uciekać. Tymczasem miał przed sobą coraz gęściejszy tłum. Musiał coś wymyślić, zanim utknął i zostaną wysieczeni do nogi, zupełnie bez pożytku. Wiedziony po części ludzką myślą, a po części zwierzęcym instynktem runął w kierunku oddalonego o parę metrów oficera, bez przerwy wydającego rozkazy, podtrzymującego żołnierzy na duchu. Człowiek zauważył wyszerzony kły dosłownie na uderzenie serca, a przed tym, zanim dopadło jego gardła. Zasłonił się lewą ręką, wilcze zęby zacisnęły się, zgrzytnęły kość, gruchocząc ją. Oficer zawiół z bólu. Spróbował sięgnąć napastnika szablą. Byli jednak zbyt blisko siebie, w dodatku skłębieni, mógł więc uderzać tylko kabłąkiem i głowicą. A to nie robiło na starym wilku najmniejszego wrażenia. Ciosy więzły w skudlonej sierści, odbijały się od twardej czaszki. Adjutant Próbował skuć napastnika, ale w chwili, kiedy miał zadać cios, dopadł do niego Stepan. Gdyby widział normalnie, rozerwałby gardło żołnierzowi w mgnieniu oka, a tak chybił obok, chwycił żelazny uścisk kłów mięsień nad obojczykiem. Adiutant szarpnął się do tyłu, pozostawiając w zębach drapieżnika kawałek munduru i kęs ciała, a potem, zanim ból i przerażenia odebrały mu przytomność, Wykonał wypad Poczuł opór Usłyszał nie tyle piski, Ile wypuszczane ze świstem powietrze Upadł I nie czuł już Jak rozwścieczony wilk przegryza mu gardło Michej z radością dostrzegł Że obierając za cel oficera Jednocześnie znalazł drogę ucieczki Za plecami Obalonego oficera Zobaczył wąską szczelinę skalną W której wziął prześwit Ludzie nie mogli tego dostrzec, ale on doskonale widział rozlewającą się po drugiej stronie zwiewną, rozproszoną poświatę. W samą porę, gdyż wbrew nadziei i oczekiwaniom żołnierze nie stracili woli walki na widok rannego wicera. Co więcej, zdawało się, że zaczęli stawiać opór ze zdwojoną siłą. Wilki musiały przystanąć, złamały szyka, wtedy znowu rozległy się strzały. Michej natychmiast pomknął w stronę szczeliny, pociągając pozostałych za sobą. Miał tylko nadzieję, że przejście nie okaże się drogą w pułapkę bez wyjścia, że nie zamknął się w matni, w jakimś kotle pośród wysokich skał. Ale i to byłoby coś. Ludzie musieliby się napocić, żeby ich tam wygnieść. Nie patrzył już kto za nim, nie było na to czasu. Przemknął przez ciasną szczelinę, czując jak ostre krawędzie i wystające skalne guzy kaleczą mu boki. Pędzili w dół na złamanie karku tak szybko, jak pozwalały wilcze łapy i uchodzące siły. Z góry dobiegały komendy, głośne przekleństwa wystrzały. Oficer ze zgruchotaną ręką nie zważał na ból, popędzał ludzi, nie szczędząc zrazu płozami szabli. Ponad 20 strzelców pozostawił na polu walki, aby zajęli się rannymi i spróbowali pozwolić doprowadzić ich na dół. A sam rwał za przemienicami, zdając sobie zeskonale sprawę, że liczy się każda chwila, każde uderzenie serca. Klał się w duchu za to, że zajmując stanowisko przed atakiem drapieżników, nie dostrzegł ich i nie kazał zabezpieczyć przejścia w skałach prowadzącego na przeciwległy, bliższy obozowi stok góry. Przyszło odpokutować brak doświadczenia i obycia podczas górskich zmagań. Ludzie nie mogli wybrać tej samej drogi, trwałoby to zbyt długo, a poza tym wystarczyłby tylko jeden rozbójnik po drugiej stronie, żeby skutecznie zatrzymać cały oddział. Drapieżniki znów zyskały pewną przewagę. Żołnierze śpieszyli, nie zważając na nic, aby tylko dopędzić wroga, jak nigdy przedtem świadomi zagrożenia. Wywiodła ich to Watacha daleko przez ostatnie kilkanaście dni, od południowo-donieckich stepów aż do podnóża Kaukazu. Oficer spojrzał z pewną odrazą na krwawiącą rękę. Był tak wściekły, że miał ochotę ją odrąbać. Michaj przystanął na wypłaszczeniu tuż przed kolejnym stromym odcinkiem. Zostało ich sześciu. Gdzieś w zamieszaniu i zgiełku zaginął kłótłacz. Nikt nie potrafił powiedzieć, co się z nim stało. Nawet zabezpieczający tyły Pawka. Wszyscy byli mocno skłóci i posiekani. Tylna łapa Fiodora ciągnęła się bezwładnie za nim. Z ogromnym trudem dotrzymywał kroku towarzyszom. Ataman popatrzył na niego z uwagą. Stary wilk z rodu Makczych dostrzegł ten wzrok. Wyszczerzył zęby w grymasie, który miał udawać ludzki uśmiech. Żadnego ze mnie pożytku. Tylko będę was opóźniał. Zresztą i tak nie mam już sił. Dasz radę strzelać i zatrzymać ich chociaż na chwilę. Fiodor zmrużył oczy, przetoczył się na bok i zalekł w ludzkiej już postaci. Z rozrożniętej nogi natychmiast buchnął struga krwi. Nieszczęśnik błyskawicznie odwiązał rzemień. Przytrzymujący na wielkim grzbiecie pistolet i szablą przewiązał sobie pod udzie. — Nic z tego — wydyszał po chwili. — Ledwie widzę. — Nie wiem, czy mu niż bronię. — Wiedzie, co trzeba zrobić. — Tylko szybko i pędźcie dalej. — Michaj nie odpowiedział. — Nie musiał. Nie miał wątpliwości, jak należy postąpić. — Do Fiodora zbliżył się powoli czynkis. — Ranny wilk odchylił głowę tak... Aby jak najbardziej odsłonić szyję Przymknął oczy i czekał Szczęki czyngisa zwarły się Uszu Atamana dobiegł cichy trzask Fiodor zaczął drgać w konwulsjach A potem przekręcił się na drugi bok Zalegając na skrwawionych kamieniach Tym razem już włochatym, potężnym cielskiem drapieżnika Głosy ludzi, stuk kroków i szuranie osuwających się kamieni rozlegały się coraz bliżej. Wielki ruszyły w dół, do świtu pozostały najwyżej dwie godziny. Trzeba było się śpieszyć, zanim mu podnóża gór, zaskoczy ich świt. Michej czuł, że i z niego powoli uchodzi życie. Adiutant oficera, zanim stiepan rozerwał mu gardło, zdążył jeszcze wyprowadzić sztych, który uwiązył gdzieś w dole brzucha tamana. Ranny błogosławił tylko szczęśliwą okoliczność, że człowiek uzbrojony był w szablę, a nie modną oficerską szpadę, która w zamęcie bitwy nie jest może tak morderczą bronią, ale w wypadku czystego pchnięcia działa o wiele skuteczniej i wchodzi głębiej niż zakrzywione ostrze. Wiedział, że wszyscy odczuwają już trudy zmagań, nawet zazdrościł tym, którzy polegli. Mieli święty spokój, mogli rozkaszować się bieganiem po niebiańskich stepach, czy nie ma ludzi polujących na istoty, których nienawidzą i nie rozumieją. Przelotnie pomyślał, że ugryziony oficer będzie ze strachem oczekiwał kolejnej pełni. Ludzie żyli bowiem w przekonaniu, że wilkołastwo przenosi się w najprostszy możliwy sposób. I bardzo dobrze. To czyniło ich ostrożniejszymi podczas spotkań oko w oko, Bali się podchodzić bliżej i narażać na kontakt z ostrymi zębami. Dzięki temu nie jeden samotny wilk miał możliwość odejść nietknięty, nawet podczas obławy. Prawda zaś wyglądała tak, że do przemiany człowieka w wilka potrzebne było nie tylko samo ogryzienie, ale jeszcze bliski kontakt wilczego samca z ludzką kobietą. Koniecznie podczas pełni przemienienia. Tylko wilczego samca i jedynie z kobietą. Dar, czy też przekleństwo, jak nazywali je ludzie, inaczej nie działał. Kiedy udało się już zamienić niewiastę w wilczycę, dzieci rodziły się jako szczenięta. Sporo starania przemieńcy wkładali w to, aby utrzymać wygodną legendę, że każde, czy raczej prawie każde ukąszenie powoduje wielkołactwo. Często porywali z wiosek nie tylko kobiety, ale i mężczyzn, aby wyglądało na to, że ich Także przyjmują do watachy. Oczywiście wielu ludzi zdawało sobie sprawę, jaka jest prawda, bo takich rzeczy nie da się ukryć zupełnie, ale zawsze pozostawała jakaś niepewność wśród wiedzących i nieświadomość całej reszty. A niepewność i nieświadomość bywają potężniejszą bronią niż opierający się na prawdzie strach. Michej złapał się na tym, że podobne myśli zaczynają natrętnie krążyć w jego wilczym umyśle. To też był objaw wyczerpania, zaczynał snuć rozważania o sprawach najzupełniej oczywistych. Droga w dół wcale nie wydawała się łatwiejsza niż wspinaczka. Gdzieś tam, daleko, aby jak najdalej stąd, wśród górskich przełęczy i szczytów, Wataha szła wciąż na wschód, żeby w pewnej chwili skręcić na południe, Spróbowałeś zejść w niższe rejony zamieszkane przez lezginów, Abchazów, Gruzinów, Czeczenów. Z pewnością podążające w tylnej straży wilki przystawały co jakiś czas, aby nasłuchiwać odgłosów pogoni. Michej miał pewność, że tym razem ich nie usłyszał. Znów z podziwem pomyślał o ścigających ich ludziach. Jeśli dla zwierzęcia bieg w dół wydawał się niesłychanie trudny, co dopiero mówić o dwunożnych istotach, o wiele bardziej podatnych na zranienia. A jednak żołnierze znowu siedzieli im na karku. Zbocze skończyło się nagle zupełnie bez ostrzeżenia. To, że wysokie góry przechodziły w tym miejscu od razu w równinę, było tak niespodziewane, że zdawało się przez chwilę, jakby świat wywinął koziołka i wrócił na swoje miejsce dopiero po dłuższej chwili. W oddali zobaczyli iskierki ognisk, Michej zatrzymał się Inne wilki dołączyły do niego, stanęły w rzędzie Niedowidzący Stiepan skierował pysk w stronę obozowiska węszył przez chwilę nasłuchiwał Kazacy, baraninę piekał, pieśni śpiewają Michej spojrzał czujnie Stali z wiatrem Do jego nozdrzy dolatywał tylko odór spoconych ciał żołnierzy biegnących z tyłu Pojedyncze głosy i przekleństwa Stiepan poczuł wzrok przywódcy. To, że ślepnę, nie znaczy od razu, że jestem całkowicie bezużyteczny. Rozległy się strzały. Kule zaczęły ryć ziemię wokół drapieżników, niecelnie z powodu zbyt wielkich odległości. Palba zresztą nie była wymierzona w niewidoczne, prawie na tle szarego stopu wilki, ale miała na celu ostrzeżenie pilniających obozowiska. Pora. Rzucił Michej. Pora, podchwycił Pawka. Tylko pamiętajcie, musimy zarżnąć jak najwięcej koni. Część i tak się rozbiegnie, trochę złapią i będą musieli się zastanowić co dalej. Przymknął oczy, wysilił umysł, aby przebić się przez wilcze myśli i pragnienia. Trochę podjestków powinno im zostać, żeby potem myśleli raczej o przewiezieniu rannych niż o zemście. A jeśli nawet nie odejdą To zanim się ze wszystkim uporają Stado zdąży ujść na tyle daleko By nie obawiać się pościgu Przynajmniej przez jakiś czas To wszystko, co możemy jeszcze zrobić Odwrócił łeb daleko do tyłu Na plecy Jednym szarpnięciem kłów Rozwiązał rzemień podtrzymujący broń Z ruchem zrzucił torbę z ładunkami Patrzył, jak pozostali robią to samo. A potem popędził przed siebie. W tej chwili na otwartej przestrzeni Ataman poczuł się przez chwilę, jakby znowu był ledwie wyrośniętym wilczkiem, pełnym sił i radości życia, polującym na zabłąkane łanie i straszącym wrzaskliwe gęsi. Kątem oka dostrzegł jeszcze z boku przeczyjany kształt, jakby człowieka celującego z karabinu. Strzał jednak nie padł. Michej uśmiechnął się w duchu. Ten ktoś wiedział już, że wilki zmierzają ku pewnej zagładzie. Nie miało sensu jej przyspieszać. Wpadli do obozowiska witani gęstym ogniem. Michej czuł już swędzenie w karku i w krzyżu. Niechybno oznaki, że oto zaraz wstanie kolejny dzień, a im zostało doprawdy niewiele czasu. Kozacy, którzy pozostali, aby pilnować koni, strzelali zapamiętale. Trudno jednak trafić pośród mroku w szare ciało zwinnego zwierzęcia. Tym bardziej, że napastnicy nie marnowali czasu na walkę z ludźmi. Zbrojny, który znalazł się na drodze pawki, padł nieprzytomny, kiedy rozpędzony wilk uderzył człowieka w piersi i przetoczył się po nim. Drugi żołnierz napotoczył się pod zęby Wasylowi i padł z rozerwanym gardłem oraz zrytym pazurami pod brzuszem. Lecz zaraz podbiegł następny kozak z obnażoną szablą z wprawą cioł Wasyla przez grzbiet. Wilk zawoł przeciągle, chwycił zębami żelazo, wyrwał je z ręki zaskoczonego człowieka, ale nie zdążył uczynić nic więcej. Doskoczyli do niego inni żołnierze. Padł martwy, procząc krwią z pyska, nosa i uszu. Tymczasem pozostałe wilki dorwały się już do koni. Pierwszy był czyngis Z miejsca rozorał tętnicę na szyi Wielkiemu Ogierowi, który stanął dęba Próbując stratować napastnika Potem zalany krwią drapieżnik Rzucił się ku kolejnemu Szalałem ze strachu wierzchowcowi W stadzie zapanował tumult Spętane zwierzęta Nie mogły poradzić sobie z napastnikami A ci pracowali niestrudzenie Pawka ubił, zarżnął dwa konie Skoczył na grzbiet trzeciemu Wpił się zębami w kark Wałach zarżał przerażliwie, a potem z nienacka przekaziołkował przez grzbiet do tyłu Zupełnie jakby nie był wierzchowcem, ale tresowanym niedźwiedziem Wilk spróbował odskoczyć, lecz tylne łapy znalazły się pod zwalistym cielskiem potężnego zwierzęcia Pawka zapiszał żałośnie, niczym zranione szczenią a chwilę później koń przetoczył się na bok zalek na nim, rzężąc przerażliwie Umarli obaj w jednej chwili Kingi z tym czasem srożył się bez zapamiętania. Krew koczowniczych, okrutnych przodków zaćmiał mu umysł. Rzucał się wśród wierzchowców, raniąc je, przegradzając im nie tylko szyje i karki, ale też kalecząc pęciny, rwąc chrapę, oślepiając z uderzeniami pazurzastych łap. Rozszalały konie, rwały postronki i pęta. Jedne próbowały uciekać, drugie walczyć. Okrutny taniec przerwała dopiero Mietająca się na wszystkie strony klacz Która przypadkowo kopnęła wilka w głowę Oszołomiony Przypadł do ziemi, a wtedy pozostałe Konie natychmiast wzięły go pod kobyta Od strony obozowych ognisk Nadbiegali już kazacy, Niektórzy rzucili się wyłapywać przerażone zwierzęta Inni wodzili lufami Karabinów, szukając celu Pośród tych, które kłębiły się w splątanej Zajadłej walce Michej Zdążył zabić jeszcze trzy wierzchowce, zanim przerażone rozproszyły się ostatecznie i rozbiegły po stepie, pozostawiając samotne wilki pośród martwych ciał i rżących, rozpoczliwie rannych zwierząt. Ataman dyszał ciężko. Czuł łomotanie w skroniach, płuca zdawało się palić żywym ogniem. Miał przetroconą prawą przednią łapę. Z boku sączyła się krew. Rana w dole brzucha dawała znać o sobie coraz mocniej. Powoli poszedł w stronę nadbiegających ludzi. Na ziemi o kilka kroków przed sobą zobaczył krwawy wzgórek. Zbliżył się do niego. Stratowany na miazgę Stepan spoglądał na dowódcę gasnącymi oczami. Przybrał już ludzką postać. Zaraz, będzie koniec. Powiedział Michej, także ulegając przemianie. Rany zaczęły od razu doskwierać o wiele bardziej, ale nie zwracał na to uwagi opadł na kolana obok towarzysza za chwilę spotkamy się tam uniósł głową, wskazując blednące gwiazdy ludzie zostawią stado w spokoju odejdą spytał umierający czy odejdą nie wiem, ale ponieśli ciężkie straty mają dużo rannych Zostało im chyba dość koni, by sobie poradzili z przewidzieniem potrzebujących pomocy. Zaniechali szukania zemsty tu i teraz za wszelką cenę. Na razie Wataha powinna być bezpieczna. Stepan weschnął przyciągle. Nadciągali żołnierze z pochodniami. Nie próbujesz uciec. Nigdy się nie poddawałeś. Ataman potrząsnął głową. Po co? Nie mam sił A i tak przecież nikt na mnie nie czeka Wilki mają nowego przewodnika Przewodnika, który wysłał Galila, żeby cię zabił Domyśliłeś się Tylko głupi by się nie domyślił Kozacy ze straży obozowiska oraz zdyszani żołnierze Przestanęli porażeni widokiem dwóch zakrwawionych ludzi Z których jeden leżał bezwładnie na trawie A drugi przy nim klęczał Czekali na nadejście dowódcy. Ci tutaj nie mogli już ani uciec, ani zaszkodzić w jakikolwiek sposób. I chcesz oddać władzę nad stadem w ręce kogoś takiego? spytał jeszcze umierający. Stiepanie, stiepanie. Michaj pokiwał głową ze smutnym uśmiechem. Przecież byliśmy tacy sami. Batacha musi mieć przywódcę silnego, gotowego na wszystko. Z wiekiem, zanadto się łagodnieje. Mówisz, tak jakbyś zabrał nas wszystkich starych, tylko dlatego, żebyśmy nie sprzeciwiali się Rosłanowi, Teraz władza w całości należy do niego. Trzeba było ratować Watahę. Wiesz o tym doskonale. Jakiś odważniejszy, czy może raczej bardziej ciekawski, żołnierz podszedł bliżej. A tam on spojrzał na niego i młody człowiek przystanął niepewny. Wśród ludzi przeleciał szum. Nadchodził oficer. Dobra w Siczy i dobro w, syczy, dobro w jest najwyższym prawem, tak? Mruknął Stiepan. Tak być musi. Odparł twardo Michaj. Konający wilk poruszył jeszcze ustami, ale nie wydobył głosu. Wraz z ostatnim tchnieniem, jak wszyscy jego współplemieńcy uległ przemianie. Żołnierze cofnęli się pół kroku na ten widok, ale zaraz potem podeszli jeszcze bliżej Michej wstał Ciepan, tuż przed zgonem przekazał mu niewiele siły, ale było je chociaż tyle by Mięśnie ludzkiego ciała poddały się woli Atamana Między żołnierzami przecisnął się ranny oficer podtrzymujący zmasakrowaną rękę Ogarnął wzrokiem pobojowisko, bojowisko, zapite, zdychające i pokaleczone konie Trupy wilków, a potem spojrzał na podkomendnych, wyciągnął w bok zdrową rękę, ktoś wcisnął w nią pistolet. Oficer zaciskając zęby przy każdym ruchu podszedł w stronę Michaya. Ataman stał bez ruchu, patrząc uważnie na człowieka. Ten zbliżył się na pięć kroków. Gdyby w tej chwili Michał zamienił się w wilka, mógłby bez trudu dosięgnąć i zagryźć przeciwnika, zanim. Zostałby rozniesiony na szablach i bagnetach. Ale nie pomyślał o tym. Stał tylko i patrzył. Oficer opuścił wzrok na poranioną rękę. Następnie spojrzał pytająco na tamana. Ten uśmiechnął się ledwie dostrzegalnie. Powoli pokręcił głową. Człowiek zrozumiał, odetchnął z ulgą. Michej czekał długo chwilę. A ponieważ dowódca nie robił nic Postąpił krok do przodu Oficer natychmiast wycelował w niego pistolet Odwiódł kurek A taman patrząc mu prosto w oczy Bardzo powoli uniósł rękę Położył dwa palce w miejscu, gdzie Mocno biło zmęczone serce Jakby przywołana tym gestem Nagle wokoło zapanowała Przedranna, głucha cisza Cisza tym bardziej porażająca że przedtem rozdzierały ją zgiełk. Umilkły pomruki i szepty żołnierzy. Przecichły nawet konające konie. Niesamowite napięcie dzieliło się wszystkim, a oficer patrzył Michałowi prosto w oczy. Palec drgał na spuście. Ludzie zamarli w oczekiwaniu. Nagły strzał zbudził dzienne ptaki, spłoszył godające się już do snu nocne stworzenia. Był bardziej zaskakujący i przerażający niż poprzednie strzelanina i wrzaski. Okryty w cieniu wilk wycofał się ostrożnie. Ruszył w stronę gór. Czytał Jacek Brzezowski. Muzyka Błażej Lindner.